Księstwo warszawskie nie było niepodległym państwem obywateli, tylko państwem armii i biurokracji wmontowanym w system napoleońskiej Europy, napisał w czasach nam współczesnych historyk Marian Kallas. Dla tych, którzy przeżyli szok likwidacji Rzeczpospolitej, to była jednak znów Polska. Dlaczego księstwo powstało na mocy traktatów Tylży zawartego między Francją Napoleona I a Rosją Aleksandra I w lipcu 1807 roku i nie było w jego nazwie słowa Polska? Napoleon zdobył Berlin rok wcześniej. Wtedy tam stanęli u jego boku generał Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki. 3 listopada 1806 roku wydali odezwę do Polaków, aby ufać Bonapartemu i odpowiedzieć czynem zbrojnym, skoro cesarz Francuzów powiedział – obaczę, jeżeli Polacy godni są być narodem. Polacy odpowiedzieli jako wierni żołnierze w jego starciu z całą Europą, czego symbolem jest szarża pod Somosierą czy wojna przeciwko Rosji w 1812 roku. Czym w polityce napoleońskiej było księstwo warszawskie, liczące 2 miliony 600 tysięcy mieszkańców o powierzchni nieco ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych. To jedna siódma byłej Rzeczpospolitej. Dlaczego w konstytucji księstwa podyktowanej przez Bonapartego nie było pojęć Polska, Polacy? Jakie znaczenie w naszych dziejach ma ten polski projekt Napoleona w latach 1807-1814? Projekt, który realizowany był bez wsparcia Tadeusza Kościuszki. Co przyniósł Polakom? Czym różniła się ta forma państwowości od Rzeczpospolitej? Czy chyliła się ku upadkowi już w październiku 1813 roku po bitwie narodów pod Lipskiem? Największej bitwie epoki napoleońskiej przegranej przez Bonapartego. Tam zginął książę Józef Poniatowski, wierny do końca bogowi wojny. Resztki żołnierzy księstwa warszawskiego wspierały Napoleona jeszcze w jego kampanii na zachodzie. Niektórzy udali się z nim na wygnanie na Elbę. Wrócili u jego boku do Francji w 1815 roku. Roku klęski Napoleona Bonapartego w starciu zbrojnym pod Waterloo. 18 czerwca 1815 roku. Ostatniej bitwie cesarza Francuzów. Jaki jest bilans zysków i straży? Polaków pod sztandarem francuskiego wodza, wojny imperialnej, czy za wolność naszą i waszą? Czy Napoleon wykorzystał Polaków, jak uważał Aleksander Fredro? Choć Adam Mickiewicz z entuzjazmem odnosił się do poczynań Napoleona. Kim pozostał dla kolejnych pokoleń Polaków Bonaparte? Historia Żywa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 Po wygumkowaniu Rzeczpospolitej z mapy Europy, Bonaparte rozpoczął wojnę z całą Europą. Powstawały różne koalicje, niedawni wrogowie stawali się jego sojusznikami i odwrotnie. Jaka była sytuacja na kontynencie przed traktatem w Tyży zawartym między Rosją a Francją, w wyniku którego powstało Księstwo Warszawskie? Paradoksalnie można powiedzieć, to nie Napoleon zaczął wojnę, dzięki której, bo my możemy użyć właśnie słowa dzięki, której powstało Księstwo Warszawskie, ale wypowiedziały mu wojnę Prusy. No, z punktu widzenia naszej wiedzy o historii wydaje się to szaleństwem. Królestwo Pruskie było jednak w roku 1806 państwem bez porównania słabszym od Cesarstwa Francuskiego. Które po zwycięstwie nad koalicją z udziałem Rosji i Austrii, tak błyskotliwym zwycięstwie jak to odniesione pod Austerlitz, wydawało się absolutnie największą siłą militarną na kontynencie europejskim, a tutaj król pruski zdecydował się rzucić rękawicę. Cesarzowi Francuzów. Być może z desperacji, być może z podniesienia temperatury emocji patriotycznych czy nacjonalistycznych niemieckich w Berlinie. Rzesza właśnie została zlikwidowana przez Napoleona, utworzone zostały po Austerlitz, po triumfie nad Austrią, zalążki imperium francuskiego w zachodnich Niemczech. I to zapewne spowodowało, że Prusy postanowiły rzucić rękawice Napoleonowi, no zapłaciły za to szybko i drogo. Armia francuska wkroczyła na tereny pruskie i już miesiąc chyba dokładnie po wypowiedzeniu wojny wojsko Napoleona było w Berlinie. A więc nagle spełniło się to, o czym marzyli legioniści Dąbrowskiego. Nagle jeden z zaborców, i to ten, który okupował Warszawę, zajmował ziemię centralnej Polski, został pobity przez Imperium Zachodnie, które żadnego udziału przecież w zaborach Polski nie miało. Pojawiała się szansa by przypomnieć o sprawie Polski. Ale choć Prusy przegrały w polu haniebnio, to jednak znalazły oparcie w Rosji. Rosja nie chciała dopuścić do takiej dominacji Napoleona nad kontynentem europejskim i zdecydowała się poprzeć Prusy w tym ostatnim etapie toczącej się wojny. I to właśnie wsparcie rosyjskie sprawiło, że triumf Napoleona nad Prusami zmienił się w układ zawarty w Tylży z Rosją Napoleon nie mógł dyktować co chciał, dowolnie pokierować losami środkowej Europy ale musiał uzgodnić nowe rozstrzygnięcia terytorialne polityczne, strategiczne razem z carem Rosji bo car Rosji rzucił na pomoc Prusom wtedy już król pruski ewakuował się aż do królewca dzisiejszego Kaliningradu w owym czasie to miasto nazywało się Königsberg i było starą stolicą Prus Wtedy właśnie, kiedy już tak daleko na wschód uciekł król pruski, car rosyjski rzucił swoje, niezmierzone można tak powiedzieć, rezerwy mięsa armatniego i najpierw jedna z jego armii pokonała armię francuską w bitwie pod Półtuskiem, a potem sam Napoleon nie poradził sobie w jednej bitwie z armią rosyjską i dopiero drugie starcie dało mu zwycięstwo. Pozwoliło w każdym razie zakończyć tę wojnę. To właśnie jest sytuacja, w której rozstrzygały się losy państewka, które stało się obecne na mapie dzięki zwycięstwu nad Prusami cesarza Francuzów, ale pozostało państewkiem, dlatego że przeciwko rozwojowi zalążka Polski do prawdziwego silnego państwa, które mogłoby stać się bastionem wpływów zachodnich, francuskich w tym wypadku, w środku Europy, wyraźne weto silną militarną ręką rzucił car Rosji Aleksander I. Panie profesorze, księstwo warszawskie jednak powstało i mam wrażenie, że w świadomości ówczesnych mieszkańców ziem polskich był to jednak dar Napoleona, nie rodzaj kompromisu, no bo car musiał się na to zgodzić, choć Napoleon sam nie dyktował tych warunków. Kiedy Napoleon wkraczał do Berlina, Polskie środowiska patriotyczne, te związane z inicjatywą legionową, te, które wcześniej sympatyzowały albo brały udział w insurekcji kościuszkowskiej, zareagowały z entuzjazmem oczywiście. Kroiły się nadzieje, Prusy zostaną całkowicie zrozgotane i z zaboru pruskiego w całości będzie można utworzyć państwowość polską. I dlatego pospieszyli do Berlina generał Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki, Którzy wydali tę odezwę, z której fragment cytowała pani redaktor, tę odezwę, w której oni z kolei cytowali słowa Napoleona do nich skierowane, obaczym czy jesteście godni być narodem. I rzeczywiście Polacy powstali bardzo chętnie w zaborze rosyjskim. To ułatwiło postępy armii francuskiej w kierunku Warszawy, przypomnę miasta prowincjonalnego Królestwa Prus w tym czasie. Było cały szereg takich wystąpień, jak te barwnie odmalowane serii opowieści Wacława Gąsiorowskiego, Huragan rok 1809. Te opowieści, które składają się na swoistą trylogię poświęconą czasom księstwa warszawskiego, przypominają między innymi początki, kiedy to powstanie na przykład Kaliskim, doprowadziło do usunięcia stamtąd Prusaków siłami szlachty polskiej i do wyzwolenia np. przykład Częstochowy, która przecież była twierdzą i w XVII wieku w czasach księcia Kordeckiego i w XIX wieku w czasach pruskich. Takie zjawisko entuzjazmu pozwoliło także na uformowanie szybko sił zbrojnych, nie było jeszcze księstwa warszawskiego, a były już polskie legie, które walczyły razem z armią napoleońską przeciwko resztkom wojsk pruskich i przeciwko Rosjanom, wyzwalając Pomorze Gdańskie na przykład. Rozczarowanie przyszło w momencie, kiedy okazało się, że pokój zawarty na tratwie na rzece Niemen, na neutralnym gruncie pomiędzy terenem Imperium Rosyjskiego a Prusami podbitymi przez Napoleona ten traktat tylżycki, zawarty w lipcu 1807 roku, okazało się, że nie przywraca samego imienia Polska, no bo starannie to imię zostało pominięte na żądanie cara Aleksandra i stąd właśnie nazwa Księstwo Warszawskie, kompletnia historyczna. Nigdy nie było żadnego Księstwa Warszawskiego, pomijając krótki czas przełomu XIV i XV wieku, kiedy jedno z wielu księstw mazowieckich taką nazwę nosiło. To właśnie było przyczyną rozczarowania, czyli nie ma Polski, jest tylko jakieś księstwo warszawskie i okrojone z części ziem zaboru pruskiego, które pozostawił. Napoleon przy Prusach na prośbę stanowczą cara Aleksandra. Ale zapewne były też i takie głosy, że od czegoś trzeba zacząć, panie profesorze. Najpierw Księstwo Warszawskie, a potem Polska. Dajmy szansę Napoleonowi, on nas nie skrzywdzi. Tak myśleli, dziś byśmy powiedzieli, fani Bonapartego. O tak, oczywiście nie tylko fani, ale ci, którzy... Kalkulowali dobrze, bo przecież wcześniej nie było nic. Tymczasem konstytucja, jaką Napoleon nadał w Dreźnie 22 lipca... I sam podyktował. No, tak, to jest taki trochę mit podręcznikowy. Tak? Napoleon, owszem, przedstawił pewien zarys, projekt ogólny, podyktował ten projekt swojemu sekretarzowi, ministrowi Maretowi. Ostateczny kształt konstytucji nadali jego polscy współpracownicy, przede wszystkim Stanisław Kostka-Potocki do którego miał jakieś zaufania cesarz Francuzów. Otóż konstytucja starała się omijać rzeczywiście termin polska, polskość, ale jednak odnawiała szansę na budowanie polskich instytucji. W takim paragrafie, gdzie mówiła o funkcjonowaniu administracji i szkolnictwa, które używa języka krajowego, nie użyto słowa polskie, ale użyto słowo krajowy. No znaczyło, to jednak, mm -hmm. tak, znaczyło to jednak po prostu polski. A więc nie trzeba się już było bać germanizacji, która stawiała już pierwsze kroki. Ani rusyfikacji był przyczółek polskiego ducha, polskiego języka w oparciu o polskie instytucje edukacyjne, administracyjne, sądowe. To było niezwykle ważne i podbudowywało owe nadzieje, o których mówi pani redaktor. Konstytucja, jej artykuł czwarty znosił niewolę chłopów, ogłaszał także równość wobec prawa, czyli było to odwołanie do wartości prezentowanych przez rewolucyjną Francję. To nie był duży krok jeszcze w kierunku zrównania stanu w stosunku do Konstytucji 3 maja, ale ten akt z 21 grudnia 1807 roku, tak zwany dekret grudniowy, wydany przez ministra sprawiedliwości księstwa Feliksa Ubińskiego. Owszem, potwierdzał raczej osobistą wolność chłopów, którą cieszyli się przecież również pod zaborem pruskim, ale jednocześnie odbierał chłopom prawo do własności i dziedziczenia gruntów. Nie była więc to reforma, która by szczególnie chłopów zachwycała. Coś innego było bardziej wyrazistym krokiem ku nowej strukturze społeczno-politycznej. Kodeks Napoleona. Nawet jeszcze nie o kodeksie chciałem wspomnieć, ale o konstytucji i przede wszystkim o zasadach wyboru przewidzianego w niej ciała przedstawicielskiego do parlamentu. Nie tylko, tak jak było to jeszcze w czasach Rzeczpospolitej przed rozbiorami, szlachta miała prawa wyborcze i nie tylko zostały one rozszerzone, tak jak to już uczyniła konstytucja 3 maja na mieszczan, ale także... Zostali dopuszczeni do udziału w wyborach czynnego prawa wyborczego, czyli do głosowania właściciele. Tymi właścicielami mogli być także chłopi, którzy posiadali swoje gospodarstwa, bo jednak część chłopów na zasadzie umów wcześniej albo w trakcie trwania Księstwa Warszawskiego nabyła grunty, ale nie tylko oczywiście ta grupa, również wszyscy oficerowie. Tak jak pani redaktor we wstępie powiedziała, cytując słowa znakomitego historyka prawa, profesora Karlasa, Księstwo Warszawskie było przede wszystkim księstwem wojska. Więc wojsko było w jakimś sensie uprzywilejowane i jakimś echem tego przywileju było nadanie praw wyborczych wszystkim oficerom. A oficerowie wcale nie musieli być pochodzenia szlacheckiego. Ktoś mógł się wybić w służbie, kto pochodził z chłopów. Także uzyskali prawa wyborcze, Przedstawiciele, no można tak powiedzieć, protointeligencji, profesorowie uczelni, przedstawiciele wolnych zawodów, Księstwo Warszawskie właśnie te nowe uczelnie tworzyło z trzech uczelni, Szkoła Prawa i Szkoła Administracji oraz Szkoła Medyczna powstanie zalążek tego, co już po Księstwie Warszawskim w Królestwie Polskim car Aleksander przekształci w Uniwersytet Warszawski. To razem stanowi o znaczeniu księstwa także jako pewnego kroku w stronę unowocześnienia społeczeństwa polskiego. A jak ocenić wprowadzenie kodeksu Napoleona z 1807 roku także, tego nowego systemu sądownictwa? Przecież on szedł w zupełnie inną stronę niż szlachecka tradycja Rzeczpospolitej. Konflikty wybuchały bardziej na linii politycznych tradycji wolności, które szlachta sobie ceniła, podporządkowanych teraz ścisłej interpretacji prawa, w której najważniejszą rolę odgrywała biurokracja i to w dodatku biurokracja wojskowa. To zgrzytało w Księstwie Warszawskim i niekoniecznie. Racja tutaj zawsze leży po stronie nowoczesnego, biurokratycznego państwa. Najbardziej drażliwą sprawą było oczywiście wprowadzenie ślubów cywilnych. To było zupełne nową, no nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Problem może się wydawać trochę teoretyczny, dlatego że w całym Księstwie Warszawskim zawarto bodajże kilkanaście ślubów cywilnych. To znaczy i tak ludzie nadal chodzili do, do kościoła. kościoła, czy do kirchy protestanckiej. Niemniej ten krok został wtedy zrobiony. Państwo weszło w stosunki rodzinne, czego wcześniej nigdy nie było. I znów można zadać pytanie, czy to dobrze, czy stosunki rodzinne powinny w ogóle być sferą, w którą ingeruje instytucja. No, kwestia ślubów cywilnych będzie rozogniała część opinii publicznej w Księstwie Warszawskim na zwolenników, nazwijmy to tak, postępu i obrońców tradycji. Ziemie polskie zamieszkiwali przedstawiciele różnych grup etnicznych. Rzeczpospolita była wieloetnicznym państwem europejskim. W konstytucji księstwa zasada wolności wyznawania wszystkich religii nie dotyczyła na przykład pełnego równouprawnienia siedmioprocentowej społeczności żydowskiej. Na to też zwracano uwagę. Oczywiście dyskutowano to wtedy bardzo mocno, bo konstytucja nadawała formalnie wszystkim równe prawa polityczne, a więc na przykład Żydzi zgodnie z konstytucją, jeżeli byli właścicielami, a elita żydowska oczywiście dysponowała sporym majątkiem, z tego tytułu mogła, byłaby uczestniczyć w życiu politycznym księstwa, a jednak zawieszony został ten punkt konstytucji 9 września 1808 roku, po długiej dyskusji wśród senatorów, wyższych urzędników księstwa, którzy uwzględnili to, co zrobił Napoleon w podobnym przypadku, gdzie w ogóle ludność żydowska występowała w jakimś większym zgrupowaniu na terenie samej Francji, bo przypomnę, we Francji Żydów było bardzo niewielu. Więcej ich było w Alzacji, która została częścią Francji po oderwaniu od Niemiec. Tam właśnie Napoleon zawiesił, sam Napoleon zawiesił te zasady równościowe, nie nadając praw politycznych Żydom. Z czego się to brało? Z tego samego co w Polsce, to znaczy ze stopnia niepełnej jeszcze integracji ludności żydowskiej, politycznie dominującą większością, w tym przypadku polską, tam, czyli Alzacji, francuską. W przypadku Rzeczpospolitej problem był jeszcze głębszy, bo pamiętajmy, że jak pożar na prerii, że tak powiem, rozwijał się w Królestwie Polskim hasydyzm. To zrodzone w XVIII wieku gdzieś na kresach podolsko-wołyńskich Rzeczpospolitej zjawisko religijne odniosło ogromny sukces społeczności żydowskiej, a oddalało naturalnie ono jeszcze bardziej tę ludność od jakiejkolwiek formy integracji, no nie tylko z Polską, czy jakąkolwiek inną, powiedziałbym, nowoczesną kulturą, ale po prostu z nowoczesnością. I to właśnie składa się na sytuację, która znalazła odzwierciedlenie w tym przykrym w gruncie rzeczy z punktu widzenia zasady równości wobec prawa akcie, to jest dekrecie z 9 września 1808 roku. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa Wspomniał pan profesor już chwil kilka temu, że całe życie i organizacja księstwa toczyły się wokół wojska i potrzeb tego wojska księstwo warszawskie musiało utrzymać no, sporą, bo 50-tysięczną armię francuskich i saskich żołnierzy. Poza tym musiało także wystawić 30-tysięczną armię własnego wojska. Czy już wtedy może pojawiało się pytanie, czy Polacy walczą o Polskę, czy jednak o imperialne cele boga wojny? Na pewno to pytanie mogło się pojawiać. Księstwo nie tylko dawało nadzieję, ale je zaczynało spełniać. Pojawiały się pewne inicjatywy także ekonomiczne, podnoszące przemysł, zwłaszcza przemysł hutniczy, no bo ten był potrzebny wojsku. To i przede wszystkim sama duma z odradzającego się Wojska Polskiego sprawiało, że wielu z tych, którzy zadawali sobie pytanie, jakie postawiła pani redaktor wtedy, na początku XIX wieku, odpowiadało, tak warto dalej w to inwestować, pracę i naszą krew. Ta krew była przelewana i to jest druga strona tego samego medalu. W egzotycznych i nie mających no jednak nic wspólnego ani ze sprawą wolności, ani ze sprawą polską w działaniach Imperium Napoleona. Przykładem wojna w Hiszpanii tocząca się od 1808 roku. I wspomniana przez panią redaktor liczba wojska, które wystawiało Księstwo Warszawskie, 30 tysięcy. Duża, przecież jak na państewko, które miało niespełna 2 miliony 600 tysięcy mieszkańców. Ta liczba musi być zredukowana o kilkanaście tysięcy żołnierzy, którzy poszli z tegoż księstwa warszawskiego walczyć w Hiszpanii już w 1808 roku. Przyniesie to wiekopomną sławę orężowi polskiemu, który zasłynął szarżą w wąwozie Somosierra, bronionym przez 13 tysięczne wojsko hiszpańskie w listopadzie 1808 roku. Wiemy, że zginęło w tej szarży nie aż tak dużo żołnierzy tego najbardziej elitarnego oddziału polskiego złożonego w większości z przedstawicieli zamożnej szlachty i arystokracji. 57 ułanów w niej zginęło, lansjerów, tak się ta formacja później będzie nazywała ale w całej imprezie kolonialnej, bo chyba tak można nazwać wojnę Napoleona w Hiszpanii, będzie do 1814 roku, czyli przez 6 lat, brało udział blisko 24 tysiące żołnierzy z Polski i połowa z nich na zawsze w Hiszpanii pozostanie. To była rzeczywiście bardzo krwawa danina, czasem obfitująca owszem w niebywałe wyczyny militarne. Doszło w 1811 roku do bitwy pod Albuero, Polscy szwoleżerowie po prostu roznieśli w puch jedną brygadę piechoty brytyjskiej, ale czy jest to wielka pociecha dla tych wszystkich, którzy nie wrócili z Hiszpanii do Polski? To pytanie nie ma charakteru jedynie moralnego, ale całkiem praktyczny, bo w 1809 roku, kiedy Austria zaatakowała księstwo warszawskie wypowiadając wojnę Napoleonowi, do obrony księstwa książę Józef Poniatowski, stojący na czele armii księstwa warszawskiego, miał tylko i wyłącznie 15 tysięcy żołnierzy, no bo reszta służyła Napoleonowi w Hiszpanii. To był praktyczny dylemat, dramat, który na szczęście nie przekształcił się w tragedię, ale w zwycięstwo, bo w 1809 roku, jak wiadomo, książę Józef wytrzymał napór austriacki w bitwie pod Raszynem. Oddał celowo Warszawę, żeby tam ugrzęzła główna siła uderzeniowa austriacka, a sam wyzwolił tzw. Nową Galicję, czyli Sandomierz, Lublin, dochodząc w końcu do Krakowa triumfalnie i ostatecznie doprowadzając do zasadniczego powiększenia księstwa warszawskiego po pokoju w Szenbrun w 1809 roku do blisko 160 tysięcy km kwadratowych i ponad 4 milionów ludności. Księstwo warszawskie miało w swoich granicach trzy historyczne stolice Polski, Poznań, Warszawę, Kraków. Miasta symbole w naszych dziejach. Na ile mogło budować swoją gospodarkę, podstawy życia codziennego mieszkańców? To było oczywiście bardzo trudne zadanie ze względu na te zadania militarne, które Napoleon wciąż przed księstwem stawiał. Oczywiście po powiększeniu księstwa w końcu 1809 roku do dziesięciu departamentów, warszawski, poznański, kaliski, bydgoski, płocki, łomżyński, krakowski, lubelski, radomski i siedlecki. Te zadania zostały jeszcze podwyższone. Napoleon będzie żądał w końcu w 1812 roku 100 tysięcy żołnierzy od tego Małego przecież kraju. Ale potrzeba matką wynalazku, to znaczy Polacy zaczęli uczyć się, odpatrując wzorowych pod tym względem Francuzów, wzorowych, jeśli chodzi o organizację armii i gospodarki na potrzeby wojska, jak dokonać tego skoku w nowoczesność, nieprzyjemnego skoku, bo torowanego machiną wojenną, ale być może w XIX wieku koniecznego do modernizacji. Podstawy były no, kruche, bo nie było przecież tradycji przemysłowych szczególnie rozbudowanych. Był oczywiście Staropolski Okręg, który jednakże rozbudowany zostanie bardziej dopiero po 1815 roku. Wróciła do Księstwa Warszawskiego Wieliczka w 1809 roku. Wciąż źródło dochodów zasadniczych. I były także przedsięwzięcia nowatorskie dotyczące systemu finansowego. W 1811 roku pierwszy raz wprowadzono w historii Polski pieniądz papierowy. W księstwie warszawskim właśnie w 1810 roku reaktywowano mennicę warszawską. To łącznie także z energicznymi reformami ministra skarbu Tadeusza Matuszewicza pozwoliło uporządkować budżet księstwa, sprawy podatkowe. Księstwo okazało się sprawną machiną biurokratyczną obsługującą rzeczywiście wielką armię. Traktat styl, z tym, że w roku 1807 przyzna, pan profesor nie miał długiego życia. Czy Napoleon popełnił błąd ruszając na Moskwę pana zdaniem? Napoleon nie miał chyba wyjścia, ponieważ wcześniej spróbował kompromisu z carem rosyjskim. Car Aleksander I Budował konsekwentnie z każdym rokiem po Tylży coraz mocniejszą pozycję swojego imperium do nieuchronnej konfrontacji z Francją. Przypomnę, że właśnie w czasie konfliktu francusko-austriackiego w 1809 roku car w istocie zachował się zdecydowanie nielojalnie wobec Francji, zajął część Galicji wtedy. Próbował kontrolować wszelkie ruchy armii księcia Józefa, żeby nie dopuścić właśnie do zbytniego rozszerzenia księstwa warszawskiego. Okręg Tarnopolski wtedy został przyłączony do Rosji wskutek militarnego najazdu. Ale jeszcze wyraźniej da znać o sobie ta tendencja cara, by przygotować się do śmiertelnego starcia z Napoleonem. Kiedy car zakończy zwycięsko swoje wojny ze Szwecją i przyłączy całą Finlandię do Rosji, i następne zwycięstwo Aleksandra nad Turcją, które z kolei pozwala Rosji poszerzyć jej panowanie nad Dunaj, bo Mołdawia zostaje wcielona wtedy do Imperium Rosyjskiego. To stawiało coraz wyraźniej znak zapytania, czy te dwa imperia, zachodnie i wschodnie imperium, mogą wytrwać we współpracy. Napoleon postanowił to sprawdzić, wysyłając posła hrabiego Collencourt do cara Aleksandra, proponując odnowienie, czy zawarcie na nowych zasadach ugody, czy wręcz sojuszu z Rosją. Jeden warunek ważny dla Napoleona, to udział Rosji w blokadzie kontynentalnej, która zwrócona było przeciwko Anglii. Rosja nie miała zamiaru oczywiście tego warunku spełnić, bo chciała handlować z Anglią głównym wrogiem Napoleona. Tu więc pojawiła się pierwsza zasadnicza różnica. Druga polegała na tym, że Aleksander odpowiadając na tę inicjatywę Napoleona zażądał jako punktu pierwszego wszelkich rozmów uznania przez Napoleona, cytuję, królestwo polskie nie zostanie nigdy odbudowane w żadnej formie. a żeby Napoleon nie tylko zadeklarował, ale podpisał na piśmie że to małe księstewko warszawskie nie będzie się rozwijało, że Polska nie zostanie pod skrzydłami Napoleona odbudowana. Napoleon nie chciał się na to zgodzić i to właśnie sprawiło, że wojna stała się w 1812 roku nieuchronna. Wielka wojna 1812 roku i równie wielka porażka Napoleona. Nie ocenił dobrze swoich możliwości, czy pokonała go przyroda, pokonała go zima? Pokonała go przyroda, pokonały go własne błędy I pokonała go determinacja Rosjan, w tym cara Przestrzenie rosyjskie plus zima Która zaskoczyła Napoleona w Moskwie Zdobytej przecież To niemały wyczyn wojskowy jednak To niewątpliwie pierwsza przyczyna Bo ona uderzała bezpośrednio w dziesiątki tysięcy żołnierzy Którzy nie byli przygotowani do, do takich trudnych warunków pogodowych Po drugie Błędy Napoleona. Książę Józef Poniatowski, dowodzący piątym korpusem z jedenastu korpusów Wielkiej Armii, które ruszyły na Moskwę w czerwcu 1812 roku, korpusem polskim de facto, czterdziestotysięcznym. Książę Józef doradzał Napoleonowi, żeby zwrócił się raczej na Ukrainę, nie szedł koniecznie na Moskwę, ale na ziemię ukraińskie, skierował swoje uderzenie i tam przezimował, po prostu prowadził nie jedną kampanijną wojnę, ale dłuższą, obliczoną na zmęczenie przeciwnika, czyli Rosji, wojnę, w której armia europejska, bo przecież nie tylko francuska, jaką prowadził Napoleon, będzie mogła przetrwać trudną zimę na leżach życzliwie przygotowanych przez szlachtę polską, która dominowała na ziemiach ukraińskich. Napoleon odrzucił Tę I to był jego błąd. Napoleon liczył, że jednym uderzeniem w ciągu jednej kampanii rzuci Rosję na kolana. I tu pojawia się trzeci czynnik determinacja rosyjska. Rosjanie przegrali wielką bitwę przed Moskwą bitwę pod Borodino właściwie niemal połowa armii rosyjskiej zginęła w tej bitwie, ale zginęło także 40 tysięcy żołnierzy armii Napoleona to była najkrwawsza bitwa całych wojen napoleońskich, może obok toczonej przy udziale większej liczby żołnierzy późniejszej bitwy narodów w 1813 roku pod Lipskiem, ale jeśli idzie o procent Zabitych i rannych w stosunku do liczby uczestników bitwy to żadna bitwa nie była tak krwawa jak właśnie bitwa pod Borodino. I ona wstrząsnęła już armią Napoleona, bo te straty francuskie i nie tylko francuskie, straty wielkiej armii były wielkie. No a potem fakt, że gubernator rosyjski spalił Moskwę, oddając ją Napoleonowi, no też był jakimś czynem, który musiał i wstrząsnąć moralnie Francuzami, no bo zobaczyli tę determinację Rosjan, którzy palą własną stolicę, żeby tylko nie dać dobrych warunków do przezimowania napastnikom, najeźdźcom. No i potem wreszcie zdumienie Napoleona, kiedy no, wydawało się, że wygrał. Wszedł do Moskwy, pierwsi wkroczyli tam zresztą Polacy, tak zwani Złoci Huzarzy, pułkownika Jana Nepomucena Umińskiego. Wydawało się, że to już jest moment, kiedy car powinien poprosić o pokój. A car o pokój nie prosił. Car czekał, aż Napoleon sam uzna, że przegrał, że przegrał właśnie w starciu z tą przyrodą i determinacją Rosjan. I tak też się stało. Nie zniósł tej zimy Napoleon, zawrócił do Paryża, a jego armia poszła w zupełną rozsypkę. Tabuny, rzec by można, żołnierzy w strasznych warunkach, strasznie wyglądających przetaczały się przez księstwo warszawskie. Do Aleksandra dołączyły także Prusy. No, bliski jest koniec Napoleona i ten koniec już... Był prawie bliski w bitwie pod Lipskiem w październiku 1813 roku. To była największa bitwa całej epoki napoleońskiej. Wojskiem polskim dowodził tutaj książę Józef Poniatowski, który był wiernym sługą, wiernym żołnierzem Napoleona. Do końca tam stracił też życie. No właśnie, symbol tej krwi przelanej przez Polaków w słusznej sprawie. Czy rację miał Tadeusz Kościuszko, że nie wierzył, czy nie wsparł Napoleona? Kościuszko, przypomnijmy, został wezwany przez Napoleona, kiedy ten był w Berlinie. Na początku tej epopei, którą dzisiaj omawiamy, w 1806 roku, w 1806 roku, miał naczelnik policji francuskiej, Joseph Fusche sprowadzić Kościuszkę do Berlina, postawić na czele, jako symbol tego polskiego ruchu, podporządkowanego Napoleonowi. Kościuszko wtedy odmówił, być może zrażony formą. Ale także sam fakt, że Kościuszko patrzył nieufnie na Napoleona jako właśnie na imperatora, kogoś kto zdradził ideały wolność, równość, niezawisłość. Pewne ideały rewolucyjne były mu bliższe niż ta wersja imperialna jaką reprezentował Napoleon. I postawił Kościuszko prosty warunek. Czy Napoleon deklaruje, że odbuduje Rzeczpospolitą w pełnych granicach przedrozbiorowych. Napoleon rzecz jasna nie mógł tego zadeklarować. Przecież miał do stoczenia jeszcze wojnę z Rosją, tak oczywiście bezwarunkowo wygrana, a bez tego nie da się odbudować Rzeczpospolitej, jeśli nie pokona się wszystkich trzech zaborców. To właśnie sprawiło, że Kościuszko do Napoleona nie dołączył, stał się symbolem tych sceptyków wobec napoleońskiego mitu. Ale przecież po drugiej stronie mamy ten czyn zbrojny, który reprezentuje książę Józef, i to poczucie niesługi w żadnym wypadku nie traktował siebie, ani księstwa warszawskiego księże Józef jako sługi Napoleona. Książę Józef osobiście uważał, że wiąże go poczucie oficerskiego honoru i honoru polskiego szlachcica. I ta postawa wierności posunęła księcia Józefa aż do krawędzi samobójstwa. Rozważał to samobójstwo, kiedy po opuszczeniu Warszawy w 1813 roku w lutym zatrzymał się w Krakowie, kiedy podsuwano mu propozycję przejścia na stronę Rosji, na stronę Austrii. Nie wiedział, jak wybrnąć z tego dylematu, bo wiedział, że Napoleon przegrywa, ale jednak zdecydował się iść do końca z Napoleonem razem z odbudowaną niewielką kilkunastotysięczną armią walczyć dalej, już na terenie Niemiec i znalazł śmierć na polu bitwy pod Lipskiem. Śmierć, która na pewno nie okazała się daremna, bo nie tylko stała się symbolem w Polsce ważnym, symbolem heroizmu, poświęcenia w walce o odbudowę państwa polskiego, ale stała się symbolem także czytelnym dla Europy, dla ówczesnych władców europejskich. Car Aleksander będzie z najwyższym szacunkiem odnosił się do tych resztek wojska księcia Józefa, z którymi spotka się w roku 1814 w Paryżu. To właśnie męstwo wykazane i w czasie kampanii 1809 roku i w czasie wojny z Rosją w 1812 roku i zwłaszcza w tych najtrudniejszych momentach do końca, kiedy przypomnijmy, przecież szwoleżerowie będą walczyli w tej ostatniej bitwie pod Waterloo jako najpiękniejsza i jedna na pewno z najdzielniejszych formacji wojsk napoleońskich. To wszystko zostało zapamiętane. Polacy nie tylko potrafią walczyć, ale chcą walczyć do końca, z uporem, którego nie wolno lekceważyć. Trzeba wziąć to pod uwagę i coś dać Polakom. Na miastkę autonomii. Zanim to się stało, Aleksander Fredro ocenił ten okres burzy i naporu napoleońskiego w Europie i okres istnienia księstwa warszawskiego. Uważał, że nie należy pokładać rozmaitych nadziei wobec różnych bogów historii. Krytykował to, że Napoleon wykorzystał Polaków. Z kolei młody Adam Mickiewicz z entuzjazmem odnosił się do poczynań Napoleona, a jaki bilans zysków i Strat. Dla tych, którzy zginęli, było ich dziesiątki tysięcy, niewątpliwie ten bilans nie może być pozytywny, ale na pewno nie, nie mała część z tych, którzy narażali swoje życie, nikt chyba nie chce ginąć, nie uważali, że robią to bez sensu. Młodziutki oficer Aleksander Fredro był przecież entuzjastą Napoleona. To ex post przychodziły mu do głowy gorzkie refleksje. A jeśli zastanawiamy się nad całym dziedzictwem tej epoki w naszej kulturze, to wyobraźmy sobie, jakby wyglądały losy naszej kultury, gdyby nie ci urodzeni w czasie epopei napoleońskiej, jak wspomniany przez panią Adam Mickiewicz, ale później także Fryderyk Chopin, gdyby nie miał polskiej szkoły muzycznej w Warszawie, tylko był poddanym od początku do końca swojego życia króla pruskiego, bo przecież Warszawa należała do Prus przed księstwem warszawskim. Gdyby Juliusz Słowacki, urodzony co prawda pod zaborem rosyjskim, nie przeżył także wspomnienia o epoce napoleońskiej jako czasie wyjątkowego heroizmu, to wszystko jakoś kumuluje się w tym bardzo bożliwym okresie, o którym dzisiaj mówiliśmy. Była to audycja Historia Żywa.